Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha, potem opukał młotkiem kowalskim i mówi Wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek i chlusnął go wodą, sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą.